Nie wiem czy śmiać się, czy też może płakać Rozkowam się wozu, zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obraz kicia Praca do mi praca, wyszlic do spania Tydzień za tygodniem nasze życie skraca Doam przy warto wartość, liczy się jakoś morale skupy... Odnośnik, audycja podcastowa z Nowego Jorku. Góral tradycyjnie się kłania i zapraszam wszystkich do wysłuchania kolejnego odcinka. Spójrzmy w kalendarz i co widzimy, zbliżają się święta Wielkiej Nocy, dlatego dzisiaj gościem podcastu będzie Tomek, który opowie nam o swojej wycieczce na Wyspę Wielkanocną. Gdzie dokładnie leży ta wyspa? Trzeba jej szukać na Oceanie Spokojnym. Od kontynentu amerykańskiego oddalona jest Aż o 3600 km, i gdyby mieszkańcy tej wyspy chcieli odwiedzić swoich najbliższych sąsiadów, to do wyspy Pitcairn, stanowiącej terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii, musieliby pokonać ponad 2000 km. Na Pitcairn mieszka zaledwie kilkadziesiąt osób, takie to odludzie. Ale wróćmy do naszej wyspy wielkanocnej, nazywanej też z języka polinezyjskiego Rapanui. Rapa no i znana jest przede wszystkim ze znajdujących się na niej wielkich, kamiennych posągów, przedstawiających głowy. Naukowcy, jak to naukowcy, yy, spierają się, kto i kiedy zbudował yy, te posągi. Jedna z mówi, że pierwszymi osadnikami byli przybysze z Hawajów. Swą nazwę Wyspa Wielkanocna zawdzięcza holenderskiemu podróżnikowi, admirałowi i prawnikowi w jednej osobie, Jakobowi Rogę Wenowi który odkrył ją w Niedzielę Wielkanocną, 5 kwietnia, no do 1722 roku i wtedy dowodził on wyprawą trzech statków yy, finansowanych przez holenderską kampanię wschodnioindyjską, a celem wyprawy było odkrycie legendarnego i nieznanego dotąd kontynentu Terra Australis umieszczonego na mapach już w pierwszym wieku naszej ery przez Ptolomeusza który to z kolei opierał się na przemyśleniach Arystotelesa w okresie średniowiecza kiedy Ptolemeusz był głównym źródłem dla europejskich kartografów Terra Australis często pojawiała się na ich mapach, zwykle ląd był przedstawiany jako kontynent wokół bieguna południowego ale znacznie większy niż Antarktyda. i w czasach odkryć geograficznych gdy kontynentu nie można było Znaleźć, odkryć, nadal umieszczano go na mapach, uznając argumentację ówczesnych naukowców, że musi istnieć na południu kontynent, który równoważyłby masę kontynentów w półkuli północnej. Ale znowu wróćmy do Rapanui, odkrywca Rapanui. Roggeven oceniał, że żyło tam wówczas, kiedy on tam przypłynął, około 2-3 tysięcy miejscowych. Do połowy XIX wieku wielkość populacji odbudowała się do poziomu około 4000, aby w przeciągu dwóch dekad, w wyniku wywożenia tubylców do pracy niewolniczej do Chile i do Peru, populacja ta zmniejszyła się do około 110 osób. W 1877 roku w tym czasie mieszkańcom narzucono wyznanie katolickie. Po interwencjach m.in. biskupów chilijskich zaprzestano wywożenia mieszkańców. Tym którzy przeżyli niewolniczą pracę pozwolono wrócić, lecz niestety większość z nich zmarła w wyniku epidemii grypy. Po zaprzestaniu porwań populacja mieszkańców wyspy znów zaczęła się zwiększać, a w 1888 roku wyspa została przyłączona do Chile. Gospodarka wyspy oparta jest głównie na turystyce. Co roku wyspę odwiedza około 30 tysięcy turystów. Jednym z nich był Tomek, którego już za chwilę usłyszycie. Średni okres pobytu takiego turysty to około 3 do 4 dni. Wydatki około 500 dolarów amerykańskich na osobę, co daje przychód z turystyki w kwocie około 15 milionów amerykańskich dolarów rocznie. Wyspa co ciekawe jest strefą tax free, co oznacza, że jej mieszkańcy nie płacą podatków. Główną atrakcją stanowią oczywiście kamienne figury. Zanim biali przybyli na Wyspę Wielkanocną, miejscowych mieszkańców było tam znacznie więcej. Spadek liczby mieszkańców spowodowały, i tu mamy dwie teorie, albo wycięcie drzew, co spowodowało potem erozję gleby, a to doprowadziło z kolei do braku żywności, co z kolei było powodem do walki nawet kanibalizmu. Druga historia mówi, że przyczyną kłopotów żywnościowych i wyginięcia lasów był nadmierny rozwój populacji sztura polinezyjskiego. To może na tym bym zakończył mój wstęp. Myślę, że czas już oddać mikrofon Tomkowi. Podnośnik zapraszam do słuchania. Witamy wszystkich po raz kolejny na małym spotkaniu, takim trochę niepersonalnym, skoro się nie widzimy. Ten odcinek będzie na temat Wysp Wielkanocnych, które należą do Chile w Ameryce Południowej, Eastern Islands, o których ja wiedziałem, mając lat 12. Jakaś była książka u mnie w domu, 400 stron z ładnymi obrazkami. Nie pamiętam autora zupełnie. Czy to był Polak, czy nie, ale pisał o swoich pierwszych wrażeniach z Eastern Island. Nie wiem, jakie to były lata, 60 czy 70 no, Książka porywająca, pełna sekretów z tymi ogromnymi postaciami wyrzeźbionymi z kamienia. I to było moje pierwsze spotkanie z Eastern Island. No i Zeszło więcej niż ćwierć wieku, zanim tam wylądowałem. I pewno taka mała refleksja była, można by zrobić, że e, jak twój dom jest bogaty i pełen takich książek na temat Eastern Island czy innych ciekawych rzeczy, czy ludzi na tym świecie, wtedy umysł młodego człowieka jest e, rozbudzony do tego, żeby te rzeczy, te sprawy, tych ludzi kiedyś poznać po swojemu. prawda? A jak dom jest pusty i jałowy, jak ziemia piaszczysta, no to wtedy takie dziecko nie ma żadnych wzorców, żeby y, walczyć o siebie, o życie, o lepsze jutro. Także to był początek isten Island, no i w końcu wylądowałem w Ameryce Południowej, w Chile wchodzę do office'u travel agent. No i jakiś pytam się, ile kosztuje bilecik na tą, na tą wyprawę, żeby tam polecić z Santiago do Eastern Islands. No i pan mówi, że oczywiście Sonia problemu kosztuje 1100 dolarów, czy tam 1000. Podrapałem się po głowie wcale nie próbując się z nim targować, no po prostu podrapałem się po głowie. Tak samo jak się podrapałem po głowie lat temu z 25 kupując pierwsze 100 koszul jeansowych w Turcji, kiedyś w Istambule, gdzie powiedzieli mi, że te koszule kosztują chyba 8 za koszulę dolarów. Też się podrapałem po głowie po prostu normalnie wyszedłem. Nie dlatego, że chciała się z nimi targować absolutnie, nie miałem o tym pojęcia. Ale zanim wyszedłem, to już oni trzy razy się podrapali po głowie i po dupie. No i już z tych siedmiu, czy tam osiem dolarów zeszliśmy na cztery. No i tak się nauczyłem po raz pierwszy handlowania z tymi Turkami, którzy i tak by mnie sprzedali spokojnie, mnie albo, albo mi, kota w worku. No ale drapiąc się, drapiąc się po głowie w tym ofisie, pan zrozumiał, że chociaż jestem biały, Mówiłem po angielsku pewno kasy, nie chcę dużo wydać. No i stwierdził, że ma jednak drugi bilet, który kosztuje tylko 600. No to ten 600 z 100 tym 1000. wyglądał wspaniale. Z czym proszę, coś zjeść, wróciłem do pana i kupiłem swój bilet e, do, do tych Eastern Islands, który zresztą był, oprócz tego, że o nich marzyłem, jeszcze zainspirowany przez taką francuskę, którą poznałem e, w jednym z tych właśnie hotelików, schronić, które mówiła, że Eastern Islands muszą być zaliczone. No i wylądowałem. Lądujesz na tych Eastern Islands z tego dziś zimnego Chile, czy tam wtedy to przecież jest e, lipiec, e, sierpień, ciepło u nas, ale u nich zimno i na Eastern Islands jest bardzo przyjemnie, cieplutko. Witają Cię serdecznie. Tak jak każdą muszkę wita serdecznie pajączek, bo dobrze wiesz, że już z tej pajączyny nie ma wyjścia, no bo to jest jakby nie było wyspa, no to co możesz chłopie zrobić? No, no ale miałem dużego farta, dlatego że yy, tam nie ma jakichś hoteli wielkich, już tam tak do hoteli nie chodziłem, zawsze szukałem schronisk i wylądowałem w jednym z takich schronisk, który było ten to, to mój, czy to moje mieszkanie z kuchnią i łazienką, prysznic, tam takie rzeczy, e, był 50, może 30 metrów od brzegu morza, skalistego brzegu morza. Czyli piękny widok z dwóch stron, z kuchni i z pokoju na morze. To jest coś niesamowitego. Za nędzne 10 dolarów za noc, dostajesz taki widok, który na Hałaja kosztuje stówę. No, oczywiście na Hałajach masz kalnera i tam jakieś inne rzeczy. E, bardzo ekscytujące. Tu tego nie masz. Trochę jak na polskiej wsi kiedyś z psem burkiem biegającym gdzieś po polu i namiotami rozłożonymi. No ale dla mnie to było wspaniałe. E, drugą wspaniałą rzeczą, która się wydarzyła tego samego dnia do mojego miejsca. Jak powiedziałem, to jest schronisko. Zakwaterowali jeszcze Brazylijczyka. Tam była cała grupa Brazylijczyków z sześć osób. Tam był inżynier, jakiś finansista, policjon i takie rzeczy. No i to był mój kolejny kontakt w Ameryce Południowej z Brazylijczykami, do których mam duży sentyment, dlatego, że to są inteligentni ludzie, normalni, normalni Europejczycy. Ta lepsza część Europejczyków, czyli no inteligentni wykształceni pracujący, pracujący, podkreślimy, pracujący ludzie. No i oni mnie przyjęli do tej swojej grupy, co było dość sympatyczne, że cię zupełnie nie znają i cię przyjmują do grupy i z nimi spędzasz czas. No i zaczęły się doświadczenia właśnie na tej Island. Ta Eastern Island dla mnie przez wiele lat była takim miejscem, inspiracji podróżniczej a zawsze proszę na te statuły jakie, jako takie może wyzwanie człowieka w kierunku nieba do może do UFO czy do kto wie co. no Okazuje się niestety, że to tak wspaniale nie jest po prostu. Te statuły, które można zobaczyć na internecie, bo to, że powiem, że one ważą tyle i tyle, czy są cztery czy pięć, czy 10 razy większe od człowieka, bo są mniej więcej 10 razy większe od człowieka, jak, jak, jak nie więcej, jak nie 30, no to, to, to nie dają obrazu. To trzeba po prostu zobaczyć na internecie, jakie są, jakie to, jak to wygląda. Te statuły w sumie były robione. Podobno przez tubylców, na rozkaz oczywiście króla, no przecież tak, to, to, to, to tubylcowie y, się nie zajmowali takimi rzeczami. Y, I miały, to miały być takie duchy, które miały strzec pól uprawnych y, tubylców. I to był ich główny cel i dlatego one nie patrzyły w morze, tylko patrzyły właśnie w kierunku pólu. No i taka jest ostatnia teoria, nie jakaś górnolotna, że ktoś przybył, przybył z innych światów, no i na jego podobieństwo one były robione. Niestety nie. Rzeczywistość jest troszeczkę bardziej hmm, ponura. No. E Eastern Island zostały nazwane właśnie z tego powodu, że były odkryte w Eastern Day. No i, i powstaje ta nazwa. Można tą wyspę objechać rowerem w ciągu niecałego jednego dnia. Niestety nie odważyłem się. Jedna z moich znajomych, Brazylijek, która, Brazylijek chyba, która a, podróżuje po Brazylii rowerem, często zrobiła to, no nie jest to jakiś ogromny wyczyn, no ale trzeba mieć trochę zapału, dlatego że tam dość często pada. Ale można przejechać całą wyspę rowerem, my wynajęliśmy wy, wy, wy, wy, wy, wy, ze znajomymi samochód i tym samochodem jeździliśmy do wszystkich zakątków e, tej wyspy. A... Jakie to jest to wrażenie? No? Jesteś otoczony morzem, oceanem, nie morzem. Jesteś od Chile 6 godzin samolotem, czyli myślę, że statkiem kilka dobrych dni. Jest to ciekawe uczucie. No Po tylu latach myślenia o tym w końcu tam się znalazłem. Teren lekko górzysty. Takie trochę górki jak e, gdzieś polskie, e, beskidniski. E, prawie codziennie pada. Ale oprócz tego, e, e, no jest, tam, jest tam ładnie. Jest tam ładnie spędziłem tam około 6 dni. Nie wiem, czy tam wrócę, bo to jest jednak drogi, drogi wynalazek. Można tam taniej pojechać, jeżeli ktoś jest na wyprawie wokół świata i można nie, nie tylko tam, myślałem, że tylko można jechać z Chile, ale można w sumie jechać z Chile, ale także tam z drugiej strony, z zachodu, można y, tam dolecieć, bo ja, ja lecę ze wschodu, ze wschodu to lecę z Chile. No i tak tylko myślałem, że tylko można taką, taką roundtrip. Ale można z zachodu, tam od y, Australii. Niekoniecznie od, Australii, od, od nie, Nowej Zelandii. Tam jest jakaś kolejna wyspa, od której można y, dolecieć. Fascynujące, że y, wokół tej wyspy się poruszasz, zatrzymujesz się przy różnych a, to nie wiem, czy można nazwać świątyniach, ale miejscach, w które są te posągi. A, bardzo refleksyjne. No, no szkoda, że te posągi są tylko po to, żeby pilnowały e, pól uprawnych. No, wolałbym, żeby czegoś innego pilnowały, no ale skoro już pilnują tych pól uprawnych, no trudno. No, niech pil, pilnują trochę tego blasku i uroku straciły. W, jednej, w, jednej, w jednym z miejsc na tej wyspie jest takie muzeum na zewnątrz, można by to nazwać. To znaczy, a, yy, te posągi, maoi się nazywają, były. W sumie można udowodnione, że cztery osoby mogą taką jedną zrobić w ciągu miesiąca. Mnie się wydaje to bardzo trudne, trudną pracę, ale ta skała nie jest aż taka twarda i w tym właśnie muzeum na zewnątrz są różne stadia tych posągów. Od posągów, które jeszcze są w skale, do posągów, które są już odczepione od skały i posągów, które są już w trasie. No i w pewnym momencie ta kultura przestała, kultura przestała istnieć, czy też potrzeba na tworzenie tych posągów przestała istnieć. Może król stracił władzę, czy ludzie przestali wierzyć, że, że te posągi będą e, pilnowały ich pól. No nie wiem, jaki był powód. Ale jest to ciekawe patrzenie, że, że coś w środku procesu potrafi być nagle e, zatrzymane i bezpowrotnie. Te posągi później były też zdewastowane dlatego że no nie wiem, w którym tam roku, ale tu tubylcy stwierdzili, że e, że, że one są niepotrzebne i część z nich została zepchnięta i, i są co, co niektóre połamane. Wspaniałe wrażenie, gdy się patrzy na te postacie i później na tle ten ogromny ocean. I tutaj po środku tego oceanu 6 godzin samolotem ze wschodu, wschodu czy ze wschodu jest ta mała łupinka, czyli ta mała wyspa na której kiedyś byli ludzie. Później zostali oni wytępieni skutecznie przez Europejczyków. No i teraz jest powrót od dłuższego czasu tych tubylców, którzy chcieliby też się odłączyć. Tam, Jak byłem, były jakieś tam małe manifestacje. Chcieliby się odłączyć od Chile, tylko chyba nie rozumieją, że byłoby trudno się ekonomicznie utrzymać. No. Chyba, że mają bardzo małe wymogi. Ale chcieliby jakiejś separacji od Chile. No Tam jest generalnie jedno miasto. Jedno miasto, zaraz przy lotnisku, Lotnisko, yy, miasto, yy, jedno, jedno miasto zaraz przy lotnisku, a, a tak to są drogi wzdłuż i w poprzek, to są drogi dla samochodów i dla, dla koni, tam można spokojnie się poruszać. Natomiast yy, oni żyją tylko głównie z turystów. Gdyby tam turyści nagle przestali przyjeżdżać, no to nie wiem, jakby, jakby to, to towarzystwo przeżyło zimę. Byłoby im trudno, się wydaje. Ale mimo tego wierzą, że warto się odłączyć od Chile. Większość nazw tam jest w języku... W języku... Języku tamtego narodu. Także na przykład Eastern Island po w ich języku nazywa się Rapanui. No i ktoś, kto jest zawodowym turystą, którym ja nie jestem, to pewno by pamiętał takie Rapanui. No ja się tym akurat nie, nie zajmuję. Natomiast główne miasto się nazywa po ich niemu Hangaroa. No bardzo ładnie. A miasto ma około 5 tysięcy ludzi. 5 tysięcy ludzi, no dużo. No i wokół tego całego miasta są porozkładane różnego rodzaju schroniska i restauracje. No i siup, no. Jedziesz, spędzasz przyjemnych 7 dni. Tam myślę, że po 7 dniach już więcej nie ma zrobić, bo wszystkie te satuły obejrzałeś. Są wspaniałe zachody Słońca, wspaniałe wschody Słońca. Ludzie są przyjemni. No i koniec, no. To jest. Wyprawa siedmiodniowa, mi się wydaje. To już jest maksymalnie. Także a, jest to jedna z rzeczy, których a, marzyłem, żeby. Nie wiem czy zaliczyć, bo zalic nie wierzę. Znaczy, zaliczanie to jest takie smutne słowo. A, które doświadczyć. A. Zostało jeszcze kolejnych kilka. Została jeszcze może jakaś wyprawa wokół świata kiedyś. Jak nabędę swobody umysłowej, wtedy będę mógł sobie pozwolić na to, żeby zostawić ten cały bałagan za sobą i po prostu pojechać w świat. Tak jak jeżdżą młodzi studenci z Europy. To, je, to był jeden z ważniejszych punktów tej wyprawy w Ameryce Południowej. To bycie w Kordobie, w, w Mendozie, a wyprawa w dżungle, w, w Boliwii. To były rzeczy, które, które zostaną w głowie na zawsze oczywiście. I które... Trudno tak sprzedawać jakimś ogromnym entuzjazmem, bo to jest trochę tak jak e, takie polskie pole gdzieś. E, no, no jak można mówić o polskim polu, snopkach i słońcu z jakimś ogromnym entuzjazmem? No po prostu no jest to i warto do tego wrócić. Tak samo jak Tatry, e, czy Mazury i żeglowanie na Mazurach, czy chodzenie po Tatrach no tego nie można sprzedawać tak jakby się sprzedawało na przykład no nie wiem no a, jakiś wspaniały Broadway show no to są takie rzeczy które zostają w głowie zostają naznaczone jakąś refleksją które polecam ludziom szczególnie tym, którzy nie mają zobowiązań wobec rodzin i pracy wielkich, żeby doświadczyli i pozwolili sobie na takie doświadczenia, aby ich życie na tej pięknej planecie było rozmaicone. Dlatego, że rok po roku pryska i ta ósma do, do, do piątej przemija, i później jest dom, czy tam znajomi. To wszystko wspaniale. ale tak się wyrwać na...